Ostatnio w celuloidzie. Kortes i Jacek Brzezowski. Łącząc depa i ostre używki, tworzy wszystko broczne <śmiech> Nie byli w tak głębokiej dupy, jak w przypadku kruka. <śmiech> tak, tak, nie, doskonale się rozumiem. <śmiech> Jest ich tylko dwóch. Za dnia prowadzą zwyczajne życie. Jednak co jakiś czas przy mikrofonie przeistaczają się w obrońców dobrego kina. Nieważne w jakim zakątku świata ukryło się bez talencie. To padną. I to. No. Celluloid. Witamy w kolejnym odcinku Celluloidu. Witają Was Cortez I Natalia. Natalia jest moją koleżanką z filmu znawstwa. Dzisiaj będziemy robili próba, jak sobie radzi przed mikrofonem. Mam nadzieję, że dobra. Dzisiaj będziemy omawiać film, który najprawdopodobniej niedawno wszedł z ekranów polskich filmów, Sherlock Holmes. No. Jak Ci się podobał? Podobał się, natomiast nie dam mu 10 na 10. Na pewno nie w 100%. A co Ci się nie podobało? Fabuła. Fabuła ci się podoba. Cała reszta tak. jest ok. Myślę, że tak. I muzyka, i montaż, i po prostu rewelacyjne dekoracje. Gra aktorska, po prostu perfekt. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, to jest po prostu zbyt komercyjna i jest robiona dla mas. Ale tak naprawdę fabuła jest swobodną adaptacją książki. Ale troszeczkę za swobodną. Jednak jeżeli jest jakieś dzieło klasyczne, to dobrze by było, gdybyśmy trzymali się przynajmniej tak z 80% tych wytycznych, które tam były, bo w tym momencie Sherlock Holmes już nie jest tym Sherlockiem Holmesem, którym był przez myślę jakieś 120 lat. Moim zdaniem to nie jest kwestia tego, że fabuła jest za prosta czy banalna, tylko po prostu jest tam za dużo Guy którego styl jest bardzo widoczny tutaj, tak samo jak w tego filmach. Natomiast dla porównania podam na przykład taki przykład jak Jean-Pierre Jeanette, który zrealizował Miasto zaginionych Dzieci, delikatessę i tak dalej. I w momencie, kiedy przystąpił do realizacji Obcego Czwórki, to wszyscy oczekiwali, że będzie to znowu Jeanette, no, okazało się, że nie starał się ukazać w 100% tego swojego talentu artystycznego tutaj, tylko po prostu zrealizował jako szeregowy rzemieślnik kolejną opowieść o Obcym i tego właśnie nie zrobił tutaj Richie, w momencie kiedy ktoś lubi ten styl, ma do czynienia z kolejnym filmem spod jego znaku, więc to... Wykorzystał historię, która już była wcześniej, prawda, przez Artura Colon Doyle stworzona, ale tak naprawdę to jest jego autorska wizja, tego jak on sobie wyobraża przygodę Sherlocka Holmesa. Ta cała intryga jest jakoś mocno zakręcona, prawda? Może nawet aż za bardzo. Nie jestem przekonana, czy Doyle w takim stopniu przedstawiał Holmesa. Wydaje mi się, że nie był on aż na tyle błyskotliwy i super wyposażony. No to, co on tam wyprawiał, to są cuda, prawda? Pomijając już oczywiście tę walkę bokserską, która... Nie mam pojęcia, dlaczego ta scena znalazła się w filmie. To jest najtańszy komercyjny jaki mógł zrobić Richie. Bo tego właśnie brakowało, dlatego że film przedstawia intelekt, bo Holmes jest inteligentny, jest błyskotliwy i brakowało tej takiej biatyki, która przyciągnie tłumy. Nie wiem, czy widziałeś trailer, ale całkiem sporą część trailera zajmuje właśnie scena z biatyki Jest po prostu zwolniona, jest mega wyeksponowana, jeszcze do tego jest tak podkreślona. Tak, żeby widz myślał, że po prostu film to będzie akcja, akcja i jeszcze raz akcja. Natomiast Holmes, tak jak mówię, to jest postać, która ma przede wszystkim łeb. On myśli, on odkrywa, on rozumie, on do tego dochodzi. I dodawanie do tego takiej matriksowej akcji jest... Nie na miejscu według mnie. Mi się wydaje, że akurat jeżeli chodzi o walkę, to jest to po prostu taki... Taki jego styl. Tak, taki znak wodny. Takiego, ma, ma coś z tym tak, po prostu. znak towarowy Richiego to jest w zwolnionym tempie scena walki i on generalnie we wszystkich swoich poprzednich filmach bardzo dużo operuje zwolnieniem i przyspieszeniem. I to jest bardzo widoczne też tutaj. I dla ludzi, którzy oczekują klasycznej opowieści o Sherlocku Holmesie, będzie się to płciło. W ogóle cała postać Holmesa, stworzona przez Roberta Downeya Juniora, to jest e, autorska wizja, zarówno aktora, jak i reżysera. Zupełnie odbiega od tego tradycyjnego wizerunku Holmesa, jakim przyszło nam obcować. To znaczy, nie ma tego charakterystycznego ubioru, nie ma tego płaszcza, swojej czapy. Dokładnie, po co robić adaptację czegoś, mając tak dużo swojego własnego wkładu? lepiej po prostu stworzyć coś nowego mógł stworzyć sobie osobną kreację jakiegoś super inteligentnego detektywa i w ten sposób nie kłócić się z, z tym, co jest z klasyki, jest nienaruszalne, prawda? Ten film ma niewiele wspólnego z oryginałem i tylko tak naprawdę tytuł świadczy o tym, że to są... Tak, e... i nazwiska bohaterów. Tak, że nazwiska bohaterów sugerują, że to są przygody Sherlocka Holmesa, a tak na dobrą sprawę, jeżeli nie byłoby tego tytułu, to byłaby to po prostu opowieść o jakimś detektywie z XIX wieku, który jest błyskotliwy. Bardzo jest e, dużo filmów, które równie są ekranizacjami, literatury albo remake'iem wcześniejszego filmu, gdzie cała magia polega na tym, że te postacie są w jakiś sposób zaznaczone i jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych zwyczajów, do pewnych części ubioru, które są rozpoznawalne czyli na przykład mamy Indiana Jonesa w czwartej części, zanim się pojawi na ekranie widzimy jego cień, jak zakłada kapelusz I to jest jakaś magia albo z wcześniejszym filmem, gdzie występował Downey Junior, to znaczy Chaplin i jest cała otoczka magiczna wokół tego, jak on zaczyna tworzyć ten swój wizerunek czyli ten melonik, laseczka i te dłuże buty i w momencie, kiedy wychodzi po raz pierwszy na scenę to jest podświetlona ta postać i po prostu ona jest jebnie widoczna i wszyscy wiedzą, że to jest Szczeplił, i właśnie tego mi zabrakło tutaj. Ja, ja. nie wiem, czy zauważyłeś się w tej scenie, w której on walczy? Wygląda jak gwiazdor. jakby jak, jak, Dokładnie, jak, jakby spędzał, nie wiem, 5 godzin dziennie na siłowni. Mm -hmm. No umówmy się, no troszeczkę jest to nierealne, prawda? Zwłaszcza dla kogoś, kto rozwiązuje zagadki, a nie jest zawodowym bokserem. To prawda. w ogóle jakby jest ukazana taka ułomna strona bohaterów. To znaczy, że Sherlock ma ciągoty do walku licznych, a z kolei Watson ma ciągoty do hazardu. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to też jest jakby kolejny jakby taki autorski pomysł. Natomiast, co ciekawe, sama historia przedstawiona w filmie, tak naprawdę nie jest ekranizacją książki Conan Doyle'a, tylko jest ekranizacją komiksu, o czym Marta mało osób wie, coś w rodzaju takiego storyboardu i to jest dopiero ekranizacją co jest przez Mary Dobra. A jak Ci się podobała muzyka w filmie? Bo czytałam w recenzjach, że wszyscy zachwycają się muzyką, a tak naprawdę nie było jej w ogóle słychać. To, to... prawda. Ja w ogóle nie pamiętam nawet jaka była muzyka. No, no to dziwne, bo mnie muzyka bardzo się podobała i fajnie budowała nastrój i jeśli chodzi o muzykę, to... Znaczy wiesz, jeżeli jest dobrze zbudowana muzyka, pasuje do filmu, to wtedy jej się nie zauważa, dlatego że stanowi integralną część filmu. Natomiast w momencie, kiedy jakiś music supervisor podłącza MTV pod e, ścieżkę dźwiękową... W tym momencie... No ciężko byłoby połączyć MTV pod coś, co działo się w XIX wieku. Nie do końca, wiesz, dlatego że z tego co ja pamiętam, to Martin Scorsese zrealizował gangi Nowego Jorku i początkowa scena walki dwóch gangów jest przy dobrej rockowej muzyce. No, ale to nie jest Lady Gaga, prawda? No nie, nie no jasne. Nie, ja, ja uważam, że muzyka była jak najbardziej w porządku i faktycznie była integralną częścią filmu. Jeżeli chodzi o takie porównania, to słyszałam ostatnio tak, że dla Ciebie szczyt rockowej muzyki to jest czołówka Power Rangers. <śmiech> oh. Czołówka Power Rangers. No, dobrze, to może troszeczkę Miss sen zatem. Powiem sobie o dekoracji. Jak Ci się podobały dekoracje? Jak Ci się podobał świat przedstawiony? No to było takie puszczanie oczka do widza, to znaczy przedstawiamy ten słynny most w Londynie, jak jest zbudowany i tak dalej, więc to, jest, to są takie elementy. W ogóle cała technologia i w ogóle cała otoczka wokół tego, że te wszystkie nowości, które dla nas są w tej chwili na co dzień, to tam dopiero powstają albo są dopiero w jakiejś zamyśle i to było właśnie fajne. Natomiast jeżeli chodzi o samą scenografię, no kajno okay, jest scenografia, która idealnie odwzorowuje ten Londyn XIX wieku, ale nic poza tym, prawda? To nie jest taka scenografia jak na przykład oglądamy, nie wiem... Awatar, Avatar, albo nawet gabinet doktora Caligari, po prostu robi wrażenie. Nawet niekoniecznie kasą wydaną na scenografię. Natomiast to, o czym Ty mówisz, czyli ta scenografia, muzyka, to wszystko po prostu razem współgra. Tworzy jakąś logiczną całość i żadna z tych części nie wybija się. W ogóle chciałam zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, że chyba jest pierwsza scena, kiedy Blaku utrzyma tę dziewczynę w loku, ona wylatuje pół metra do góry. Nie. Tak. Tak, sprawdzałam trailer dzisiaj chyba z pięć razy i ona naprawdę lewituje. lewituje. Jest pokazane po prostu, jak ta dziewczyna wiem, wygina Ale się. Ale to nie... bardzo możliwe, że to jest w zwestunie, natomiast jak ja oglądałem w to ja nie widziałem, że ona lepiej. Obejrzymy, Obejrzymy zaraz z ja mam nawet flipy, bo możemy Nie przypomnę sobie, żeby lepiej. Obejrzymy. Ona tam się wygina jakoś. Obejrzymy. Teraz? Tak. bo... bo. Czyli okazuje się, że ta scena była tylko w zwiastunie. To jest jawne oszustwo, i uważam, że to jest najgorsze, co można zrobić. Są dwie opcje zepsucia zwiastunu: po pierwsze, pokazywać coś, czego potem nie ma w filmie, po drugie, tak jak na przykład nie wiem, czy widziałeś trailer The Fall, trzy czwarte historii po prostu opowiedziane. Tak naprawdę nie pozostawia tego pola do wyobraźni, jeśli ktoś ci streszcza tę historię. Wiadomo, że to widać dopiero po tym, jak zobaczysz film, ale takie przesadzone zwiastuny. To dwie szkoły, pod i Falenyska. Jedna mówi, żeby nic nie mówić i tylko przedstawić historię o pierwszych 10 minut, A druga szkoła to jest tak, żeby opowiadać po prostu wszystko, w co kryje prawdę. Na przykład, co Meki zwiastuny przedstawił praktycznie całą historię od początku do końca. Dlatego, że wychodziło z założenia, że trzeba pokazać widzowi, na co zamierza iść do na. Natomiast ten film wpisał się w taki nurt liftingu angielskich bohaterów, jak na przykład Sherlock Holmes albo James Bond, który też również jest postacią literacką. Były zwiastuny i tam na przykład bardzo wyeksponowane były takie elementy w stylu pyta się Kellner, czy wstrząsienie ta nie mieszana, a Bond odpowiada głównie mnie to obchodzi. Tak samo jest z Sherlock Holmes'em, to jest, jest tak kryminalna przeszłość, jest przemoc, jest nacisk na fizyczność. Strasznie duży nacisk, po prostu te, te sceny walki są tak mocno zaakcentowane, że ja nie wiem, gdzie oni trenowali. Natomiast Watson, jako lekarz, walczy tak, że Bruce Willis mógł spokojnie pozazdrościć. Nie rozumiem, jaki to ma cel i jaki to ma sens. Bo to jest po prostu znak towarowy i tylko w takich kategoriach należy to rozpatrywać. Ale to kłóci się po prostu z całym szerokim Holmesem. Zdaję sobie sprawę, że to jest lifting, że on jest zrobiony z biegiem czasu, bo teraz, prawda, publiczność tego oczekuje, mhm. ale w takim stopniu, no... To, to nie zmienia faktu, że jednak e, Robert nie wiem, wymiarze wykazał się, jak to było, tak... Zagrał po prostu rewelacyjnie. rewelacyjnie prawda? Doskonały był do tej roli mm. i jego gestykulacja była... Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, jak nie wiem, pali fajkę, zakłada kapelusz, to jest po prostu tak świetnym aktorem, jest tak super przygotowany do tej roli, że będzie mi się kojarzył właśnie z Sherlockiem Holmesem. No to jest, który z kolei aktor amerykański, który gra Anglika, prawda? To znaczy wcześniej na przykład Renée Selvager, która, która zagrała Bridget Jones, a która jest amerykanką, prawda? I musiała się uczyć akcentu. akcentu. I tak samo jest z dawnym uniarem, który też musiał się nauczyć akcentu. Ja się bardzo cieszę, że dawny uniarem wychodzi na prostą. Wcześniej zagrał tytułową rolę, w Iron Manie, dlatego że bałem się, że on będzie tak samo jak z Clifford Sutherlandem, że po prostu wejdzie w pułapkę telewizji. Clifford Sutherland zaczął grać w serialu 24 i po prostu trzaska te sezony tam bez lipu, a Down Endurance w którym w momencie zaczął grać w Ali Bill. I też bałem się, że on zostanie wciągnięty, a dzięki temu, że zaczął grać, może ma po prostu dobrego menedżera, Zaczął grać w pierwszy plan role, ostatnio, więc wiesz, super. O właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz. Motyw miłości w tym filmie. Tak jak Pasikowski. Dobrze. i nie dobrze. <gry> I niedobrze, dlatego że... Holmes nieszczęśliwie zakochany z jedyną kobietą w swoim życiu, która ma go głęboko w nosie. W sercu. Tak, ale... Taka gra między tymi dwoma postaciami. To znaczy, że nie do końca wiadomo, czy oni szaleją ze sobą, czy wykorzystują siebie nawzajem. Taki flirt, że obie strony wiedzą, że się oszukują nawzajem, a jednak coś ich do siebie ciągnie i trudno to nazwać. I doskonale zdają sobie sprawę, że druga osoba ma to samo. Pod koniec filmu, żeby nie, żeby nie spoilerować też, wiele rzeczy się rozwiązuje i cała ta zagadka tej czarnej magii rozwiązuje się w sposób logiczny. A najsmysięsze w tym wszystkim jest to, że jak ja oglądałem ten film, to końcówka, idealnie i po prostu stuprocentowo wchodzi w ten styl Agaty Christie albo Conan Doyle'a, to znaczy, że na końcu kiedy jest detektyw i wszyscy są zamknięci w jednym domu i on na przykład zaczyna wyjaśniać wszystko i po prostu przez 10 minut na samym końcu książki jest wszystko wyjaśnione i on mówi, że a pan wtedy powiedział to i to mi dało do myślenia, że coś tam, coś tam a pan wziął świecznik, a to, to, to, to" i, tego... i w tym momencie jest całe rozwiązanie podane na tacy, specjalnie ku przyjemności widać albo czytelnik. Jak oceniasz film? Myślę, że 4+. No ja też 4+. Film jest skierowany generalnie do ludzi, którzy no, nie mają zbyt wysokich wymagań, bo to jest film, który ma być rozrywką, prawda? Jest, jest bardzo dobrze poskładany, jest rewelacyjna scenografia, super muzyka, aktorzy są dobrani po prostu tak, że nie można inaczej i nudziłam się na wielu filmach, na Avatarze się nudziłam. Na Sherlocku się nie nudziłam. Bardzo mi się i... podobał. Ale jednak oglądając ten film, trzeba po prostu zapomnieć o tej postaci Sherlocka Holmesa, która funkcjonuje w naszych umysłach od lat. Natomiast jeszcze, trzeba się zdystansować trzeba, do się, trzeba się zdystansować, to prawda. I na tym zakończymy. Dziękuję bardzo Natalia. I Kardes.